Rozdział siódmy. Tiara przydziału. Brama natychmiast się otworzyła. Stała w niej wysoka, czarnowłosa czarownica w szmaragdowo-zielonej szacie. Miała srogą twarz i Harry pomyślał, że nie jest to osoba, obok której można przejść obojętnie. — Pierwszoroczni pani profesor McGonagall — oznajmił Hagrid. — Dziękuję ci, Hagridzie. Sama ich stąd zabiorę. Otworzyła szerzej drzwi. Sala wejściowa była tak wielka, że zmieściłby się w niej cały dom darslejów. Płonące pochodnie oświetlały kamienne ściany, podobnie jak w podziemiach Gringota. Sklepienie ginęło w mroku, a wspaniałe marmurowe schody wiodły na piętro. Ruszyli za profesor McGonagall po kamiennej posadzce. Za drzwi po prawej stronie dochodził ożywiony gwar i Harry pomyślał, że reszta uczniów musi już tu być, ale profesor McGonagall zaprowadziła ich do pustej komnaty z drugiej strony. Stłoczyli się w niej, rozglądając niepewnie wokół siebie. Witajcie w zamku Hogwart, powiedziała profesor McGonagall. Bankiet rozpoczynający nowy rok wkrótce się zacznie, ale zanim zajmiecie swoje miejsca w wielkiej sali, zostaniecie przydzieleni do domów. Ceremonia przydziału jest bardzo ważna, ponieważ podczas całego pobytu w Hogwarcie wasz dom będzie czymś w rodzaju rodziny. Będziecie mieć zajęcia razem z innymi mieszkańcami waszego domu, będziecie spać z nimi w dormitorium i spędzać razem czas wolny w pokoju wspólnym. Są cztery domy – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Każdy dom ma swoją zaszczytną historię i z każdego wyszli na świat słynni czarodzieje i znakomite czarodziejki. Tu w Hogwarcie wasze osiągnięcia będą chlubą waszego domu, zyskując mu punkty, a wasze przewinienia będą hańbą waszego domu, który przez was utraci część punktów. Dom, który osiągnie najwyższą liczbę punktów przy końcu roku, zdobędzie puchar domów, co jest wielkim zaszczytem – Mam nadzieję, że każde z was będzie wierne swojemu domowi bez względu na to, do którego zostanie przydzielone. Ceremonia przydziału odbędzie się za kilka minut w obecności całej szkoły. Zalecam wykorzystanie tego czasu na zadbanie o swój wygląd. Jej spojrzenie spoczęło przez chwilę na pelerynie Neyvilla, która była zawiązana pod jego lewym uchem, a następnie na usmolonym nosie rona Harry nerwowo przygładził włosy Wrócę, kiedy będziecie gotowi, oznajmiła profesor McGonagall Proszę zachować spokój I wyszła z komnaty Harry przełknął ślinę — A właściwie jak oni dokonują tego przydziału? — zapytał Rona. — Chyba stosują jakiś test. Fred mówił, że to boli jak nie wiem co, ale pewno żartował. Haremu serce podskoczyło do gardła. Test? Przed całą szkołą? Przecież nie zna jeszcze żadnych czarów, co by mógł pokazać. Czegoś takiego w ogóle się nie spodziewał. Rozejrzał się nerwowo i zobaczył, że inni też są przerażeni. Nikt się nie odzywał oprócz Hermiony, opowiadającej szeptem o wszystkich zaklęciach, których się nauczyła i zastanawiającej się, które z nich będzie jej teraz potrzebne. Harry starał się jej nie słuchać. Jeszcze nigdy nie był tak zdenerwowany, nawet wtedy, gdy wrócił do domu Dursleyów z pisemną uwagą, że w jakiś sposób zmienił perukę nauczyciela z ciemnobląd na niebieską. Utkwił wzrok w podłodze i czekał. Za chwilę wróci profesor McGonagall i powiedzie go ku jego smętnemu przeznaczeniu. A potem stało się coś, co sprawiło, że podskoczył w powietrze przynajmniej na stopę. Kilku chłopców z nim wrzasnęło ze strachu. «Co to? Aż mu dech zaparło!» Przez ścianę, tuż za nim Przeniknęło około dwudziestu duchów Perłowo-białe i lekko przezroczyste Szybowały w komnacie, rozmawiając między sobą I nie zwracając na nich uwagi Wyglądało na to, że o coś się spierają Duch małego, grubego mnicha mówił Przebaczać i zapominać Powtarzam, to nasza zasada Powinniśmy dać mu jeszcze jedną szansę Mój drogi mnichu, czyż nie daj Przeciwaliśmy już i rytkowi wszystkich szans, na jakie zasługiwał. I wciąż nas oczernia, a przecież tak naprawdę wcale nie jest duchem. Hej, a wy co tu robicie? Duch w kryzie i trykotach nagle zauważył tłum pierwszoroczniaków. Nikt mu nie odpowiedział. Nowi studenci, powiedział gruby mnich, obdarzając ich uśmiechem. Czekacie na przydział, co? Kilka osób pokiwało milcząco głowami Może się spotkamy w Hufflepuffie, rzekł mnich To mój stary dom No, idziemy, rozległ się ostry głos Ceremonia przydziału zaraz się rozpocznie Wróciła profesor McGonagall Duchy jeden po drugim wsiąknęły w ścianę A teraz proszę stanąć rzędem poleciła profesor McGonagall i iść za mną. Harry czuł się dość dziwnie, bo nogi miał jakby z ołowiu, ale stanął za chłopcem o piaskowych włosach. Za sobą miał Rona. Wyszli gęsiego z komnaty, a potem przeszli przez salę wejściową i przez podwójne drzwi wkroczyli do wielkiej sali. Harry nigdy nawet sobie nie wyobrażał tak dziwnego i wspaniałego miejsca Oświetlały je tysiące świec, unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za którymi siedziała reszta uczniów Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i pucharami U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele tam właśnie zaprowadziła pierwszoroczniaków profesor McGonagall i kazała im zatrzymać się w szeregu twarzami do reszty uczniów. W migotliwym blasku świec wpatrzone w nich twarze wyglądały jak blade lampiony. Tu i tam między uczniami połyskiwały srebrną poświatą duchy. Czując się trochę nieswojo pod tymi wszystkimi spojrzeniami, Harry popatrzył w górę i zobaczył aksamitno-czarne sklepienie. Sklepienie upstrzone gwiazdami, usłyszał szept Hermiony. Jest zaczarowane, żeby wyglądało jak prawdziwe niebo. Czytałam o tym w książce o historii Hogwartu. Trudno było uwierzyć, że jest tam w ogóle sklepienie i że wielka sala nie jest po prostu otwarta na niebo.